Pierwszy Koryntian 15 rozdział od 51 wersetu. Oto tajemnicę wam objawiam. Nie wszyscy zaśniemy, ale wszyscy będziemy przemienieni w jednej chwili w okamgnieniu na głos. Trąby ostatecznej, bo trąba zabrzmi i umarli. Wzbudzeni zostaną jako nieskażeni, a my zostaniemy przemienieni. Albowiem, to co skażone, musi przeoblec się w to, co nieskażone, a to co śmiertelne, musi przeoblec się w nieśmiertelność. A gdy to co skażone przeoblecze się w to, co nieskażone, i to co śmiertelne przeoblecze się w nieśmiertelność. Wtedy wypełni się słowo napisane, pochłonięta jest śmierć w zwycięstwie. Gdzież jest o śmierci zwycięstwo Twoje? Gdzież jest o śmierci żądło Twoje? A żądłem śmierci jest grzech, a mocą grzechu jest prawo. Ale Bogu, niech będą dzięki, które nam daje zwycięstwo przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. A tak, bracia moi mili, bądźcie stali, niewróćcie. z u s Zawsze pełni zapału do pracy dla Pana, wiedząc, że trud Wasz nie jest daremny w Panu. Objawienie, Jana, V, rozdział, pierwszy werset. Potem widziałem, a oto drzwi były otwarte w niebie, i głos poprzedni, który słyszałem, jakby głos trąby, rozmawiającej ze mną, rzekł: Wstąp tutaj. Takich miejsc o wniebowzięciu. Marii, matki pana Jezusa, jest dużo więcej. Widzimy w nich wyraźnie, że Maria, matka pana Jezusa, zostanie w przyszłości żywcem wzięta do nieba.